Szczęście? Szczęście trzeba umieć sobie zorganizować. bo w to, grałeś. To pan był pieniędz, ja. Tak, i pieniądze cię oślepiły. Przecież gra się o nie? Gra się, żeby wygrać. Ma to oczywiście związek z pieniędzmi, ale gra się, żeby wygrać. Wtedy dopiero można wygrać pieniądze. Wpadnij wieczorem do może Muszę być gruba gra. To zakłóz polski, No, a o to zakręcimy. Przyjdź na postawić parę sztonów. Na razie. A te za bardzo bazarne, niż w pokera. To na początek już masz. Zobaczysz jak się z tego rozkręcisz. Nie wystarczy, jak sobie ćwiknę raz dziennie, aby. Ty? ty masz duże potrzeby, musisz zapierdalać i to ostro. Masz zawód w rękach, ale jak będziesz miał jakieś grubsze przyjęcie, daj znać, pomyślimy razem. Nauczyć ci też trochę organizować szczęście.